Dzień dobry 5 września gdzieś mniej więcej za 15.3 cóż, zwieńczenie trudów dotyczących 41 warki, trochę przerwy było zresztą wcześniejsze filmy wcześniejsze jeśli chodzi o chronologię jakąś tam datę urwane z pewnych względów prywatnych, mniejsze o to degustacja 41. Warki to miał być coś w rodzaju Irish Stout Irish Stoutu Degustacja o tyle nietypowa, że, że będą dwa piwa. Wcześniejsze 40, które już na kanale było tutaj sprawdzane, i teraz 41. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Ponieważ 40 piwo uważałem za nieudane w trakcie ważenia i postanowiłem je powtórzyć z modyfikacją receptury. Chodziło o to, że miało być czarne, palone, a wyszło takie brunatne i niezbyt palone. Ale w międzyczasie powiedzmy, że nabrało innych ciekawych walorów. I teraz, teraz chciałbym właśnie to pokazać w porównaniu. Mam tutaj dwa takie podobne do siebie szkiełka. No cóż, może najpierw 40, czyli to, którego jeszcze nie prezentowałem, nie pokazywałem. To jest taki Irish Stout, ale ponieważ on ma 14,2 BLG, 14,2 stopni plato, w związku z tym ja uznaję, że to już jest taki powyżej Irish Stoutu, ponieważ dla mnie Irish Stout to do dwunastki, no to max. Dlatego no, to by był taki jakiś imperialny Irish Stout, double Irish Stout. Może double Irish Stout leps, lepsze, lepiej by go określało, bo imperialny to się kojarzy zaraz z jakimś rysem, a to absolutnie rys nie jest. No dobrze dostał jak Penis z Popiołów, druga wersja 1 sierpnia, 1 sierpnia butelkowana 5,2% alkoholu, alkoholu według kalkulatora 14,2 BG coś tam syknęło, zobaczcie jak wygląda. Wczoraj piłem to piwo to się strasznie spieniło. Jak widać bardzo czarne, bardzo nieprzejrzyste, nieprzejrzyste, brunatne, ładna piana, choć nie tak obfita jak wczoraj, jak piłem to piwo. Od razu otworzę to drugie. O, tu mocniej cyknęło. A jak widać, piana jest dużo ładniejsza, dużo, albo inaczej, dużo obfitsza. No i widać tutaj, jak ona jest, jak Coca-Cola bardziej. Tak. To czterdziestka, przypomnę, o, dwunastka niby. Myślałem, że mniej, że to jest mniej. 4 siedem alkoholu. W tym piwie, w tym drugim, jest więcej słodów palonych i płatki owsiane. i W zasadzie tym się różni. Myślę, że a i jeszcze jest chyba bogatszy zapas, zasyp słodu podstawowego Pale ale, dlatego jest również takie mocniejsze. Pachnie słodko. ale też dużo spalenizny i to jest właśnie dobre, bo chciałem to piwo zrobić takie bezkompromisowe, bardzo palone. Piona już opadła Bardzo dobra goryczka. Wysoka goryczka. Zarówno od chmielu, jak i od słodów palonych. No Zdecydowanie. Czekolada czekolada, ale taka taka czekolada gorzka, gorzka czekolada, bardzo gorzka czekolada taka dziewięćdziesiątka bardzo dobre cóż, trochę nie w kolejności bo to jest słabsze i to w zasadzie dużo lżejsze, takie wodniste, natomiast bardzo chmielowe, co nie jest zaskakujące, bo ja dodałem w sumie 100 g chmielu, pierwsza dawka, w jednym i w drugim piwie, pierwsza dawka poszła na 60 minut, to była Junga, i druga dawka też Junga, przy wyłączeniu palnika, w związku z tym tych aromatów i smaków chmielowych powinno być w piwie całkiem sporo, oprócz goryczki. No bo to już takie, takie chmielenie na aromat to przy wyłączeniu palnika. Bardzo rześkie, wytrawne. Wracam do tego. a tak, dużo pełniejsze, dużo bardziej palone powiedziałbym, że takie bardziej degustacyjne a mniej do gaszenia pragnienia a co do gaszenia pragnienia to właśnie świetnie się składa, że sobie te piwa teraz wypiję, bo pragnienie mam wysokie przed chwilą jakieś prace w ogrodzie robiłem i się bardzo zmachałem ale też jest chyba ten posmak chmielowy, Jest. Jest chyba ten posmak chmilowy, co nie, nie jest niczym dziwnym, bo tutaj chmielenie wyglądało identycznie. Ale przede wszystkim taka, taka palona goryczka. Taka czekoladowo, gorzko czekoladowa. No i ono naprawdę pachnie tak risowo. Powiedziałbym, że ono jest bardzo takie jak to powiedzieć szlachetne takie właśnie risowe nie ma alkoholu czego ja akurat w piwie nie bardzo lubię ten alkohol co no, w risach trudno to czasami ukryć a w tym piwie no oczywiście dużo słabszym od tego risa ale jest ta pełnia taka taka Kapełnia, która bym powiedział, że jakby nie no jakby wie, więcej niż te 14,2 ale faktem jest, że ono nie odfermentowało jakoś bardzo, bardzo mocno. 5,2 alkoholu. Ten ekstrakt końcowy z tego co pamiętam był całkiem dobry. Można cofnąć się do poprzednich filmów i, i zobaczyć. No cóż w rezultacie to piwo jest bardzo dobre to nowe ale zdecydowanie powiem Wam że takim miłym zaskoczeniem dla mnie jest to piwo to 40 jest to co prawda nie można go nazwać Irish Stoutem ze względu na tą barwę beznadziejną ale jest to taki Stout orzeźwiający, rześki, chmielowy bardzo. Może coś w rodzaju American tu chociaż tutaj oczywiście nie jest, nie ma chmielu amerykańskiego kojunga, ale jeśli chodzi o sam takim, że tak powiem założenie, czyli, czyli to, że ten chmiel jest tak wyczuwalny, no to może, może rzeczywiście taki hopi Stout, o! Polish hopi No ja sobie to, te piwa teraz tutaj dokończę na słoneczku, bo dzisiaj zapowiadają burze, taka przerwa w tych deszczach, bardzo miła, także ja sobie to dokończę. Cóż, a was zachęcam, życzę zdrowia, wasze zdrowie. I zachęcam do tego, żeby samemu próbować. Wcale nie jest to takie trudne, czasochłonne owszem, ale spora, sporo satysfakcji daje. Tak, no bardzo się, bardzo ten, te palone nuty zdecydowanie wychodzą tutaj, palone i czekoladowe. Wasze zdrowie, do zobaczenia w następnych filmach. Ja nazywam się Bartek Staniszewski, a Ty oglądałeś mój kanał o ważeniu piwa w domu, o piciu piwa uważanego e, przez siebie e, 314wo.pl To nazwa tego kanału, 314 to taki rebus, nie powiedziałem tego na początku, a powinienem się w ten sposób właściwie przywitać. 314 to jest rebus, 314wo to jest rebus. Wasze zdrowie, na razie.